Kryzys wschodni, sytuacja na Ukrainie, embargo rosyjskie bardzo szkodzi polskim rolnikom, a czy szkodzi również branży maszynowej, czy dilerzy maszyn rolniczych, osoby zajmujące się rynkiem maszynowym również odczuwają problemy związane z sytuacją polityczną? O tym rozmawiam z Markiem Kunce, właścicielem roltopu. Panie Marku, jak spraw wygląda? My odczuwamy już ten kryzys wschodni, tak jak odczuwają go nasi klienci. My jesteśmy bezpośrednio, bezpośrednim przełożeniem tego co się dzieje na tym rynku, dlatego, że to są naczyna powiązania. Jeżeli się dzieje źle naszym klientom, źle dzieje się i nam. Jest jeden, jedno światełko w tunelu, nasi klienci, rolnicy, wiedzą, że muszą się rozwijać i muszą wymieniać maszyny na nowe, bo to jest tak naprawdę motorem postępu u nich w gospodarstwie, dążeniem do jak największych wydajnościach na polu, prawda? I, i te maszyny są wymieniane, natomiast nie w takim stopniu, jak byśmy sobie wszyscy tego życzyli i nasi klienci i my. Spadek tego eksportu na wschód też się odbija i u nas. Kolejnym elementem to jest na pewno spadek cen i to się nie, niewątpliwie odbija też i na branży maszynowej. No właśnie, bo ceny płodów rolnych jednak poszły w dół, a rolnik, który chce kupić maszyny albo grunt musi kupować je po takich cenach, jakich jest. No w końcu cena maszyny nie może zostać obniżona o połowę. No więc właśnie tu jest pies pogrzebany, mówią, że, nasi rolnicy mówią, że skoro ceny spadły na ich złoża, maszyny utrzymują się w tych samych cenach, nie stać ich na zakup z wypracowanego zysku. Także e, sytuacja jest troszeczkę patowa, ale e, czeka, czekamy tak jak i nasi rolnicy czekamy na, le, na lepsze ceny. Na rynkach światowych jest zasób zbóż dosyć ol, olbrzymi ceny światowe się nie zmieniły natomiast u nas w Polsce one spadły mimo to, że cena euro poszła do góry, prawda? I tu jest tu jest ta niekompatybilność tych, tych systemów. Euro poszło do góry, czyli powinno pociągnąć za sobą ceny zbóż, ceny poszły w dół, maszyny się utrzymują na tym samym poziomie, chociaż teoretycznie powinny być droższe ze względu na, na kurs euro, bo elementy e, stal jest kupowana przecież w głównej mierze z zagranicy. Czyli to właściwie rząd powinien coś z tym zrobić, czy może raczej Unia? Znaczy jedno i drugie, i rząd, i, i Unia na jakieś ruchy w tym kierunku mogą sobie pozwolić tylko silne kraje i silna Unia, żeby chronić swoje rynki i swój kraj, w którym jesteśmy członkiem. Dlatego też rolnicy oczekują od, od rządu jakichś ruchów, które by pomogły przetrwać te trudne czasy. Przetrwać, powiadam, bo na pewno po dobrych czasach przychodzą złe, po, po złych dobre i kwestia jest przetrwania tych ciężkich czasów. Przetrwanie też się wiąże z tym, że, że jednak ten spadek obrotów wszyscy odnotowujemy. To nie tylko firmy maszynowe, ale firmy z obsługi szeroko rozumianego rolnictwa. A jakie mechanizmy mogłyby zostać uruchomione przez rząd na przykład, żeby troszeczkę pobudzić to jest trudne pytanie, bo, bo też jesteśmy krajem rozwijającym się, krajem, który potrzebuje też zastrzyku pieniędzy, zastrzyku nowych technologii. I u nas w Polsce jeszcze z tą niewiadomą to jest kurs euro i też tu nie można się do tego odnieść, a jednak wokół tej osi tego kursu euro dużo rzeczy się dzieje, dużo rzeczy krąży. Ale właśnie ta nowa perspektywa unijna, nowa perspektywa finansowania, ona właściwie od 2013 Roku powinna już być znana, tak? bo od tego roku weszła, ale ciągle się wlecze. Pamiętam naszą rozmowę sprzed roku i sprzed dwóch lat, kiedy mówiliśmy, że no, czekamy na tą nową perspektywę, no, ale my już dwa lata na nią czekamy. Dobrze, ale w międzyczasie się wiele wydarzyło, prawda? Rzeczy na Ukrainie, rzeczy polityczno-militarne, że tak powiem, spowolniły być może jakieś decyzje. Wiemy, że na świecie jest nadprodukcja żywności i wszyscy dążymy do jakiejś intensywnej produkcji, ale też pewnie rządy z jakąś rezerwą odnoszą się do dalszych inwestycji w tym kierunku. Musimy się przeciwstawić temu złemu, które idzie od, od schodu. I tu jest główny, w moim mniemaniu, problem, żeby te pieniądze na gospodarkę bardziej przyhamować na tą zimną wojnę, w której jesteśmy chyba w jakimś tam centrum w tej chwili. Bo z drugiej strony też mówi się, że kryzysy są po to, żeby oczyścić troszeczkę atmosferę i żeby gospodarka wyszła odświeżona, prawda? Ale nikt sobie tego nie życzy. Kiedyś też mówiono, że wojny były właśnie takim, takim elementem, ale nikt, nikt tej, tej wojny nie chce. Przypuszczam, że i Rosjanie również te, tego nie chcą, ale no zdobywają sobie jakiś tam grunt powoli, swoimi krokami, swoimi dążeniami, swoją mentalnością przede wszystkim. Ale tutaj no jest ciężka rzecz, żeby przedstawić się gospodarczo, czy ekonomicznie bardzo silnej w tej chwili Rosji. Czy czy, gdy zakończy się wschodnia zawierucha, czy Polska, polskie firmy mają szansę stać się realnym łącznikiem między Wschodem a Zachodem i dostarczać te nowe technologie rolnicze takim krajom jak Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, być może i Kazachstan, jakby wyręczając Rosję i stając się tym pośrednikiem spinającym technologiczny Zachód z zasobnymi w grunty rolne Wschodem? Ja nie chcę być demagogiem, ale z jednej strony tak byśmy chcieli, żeby tak się stało. Natomiast trzeba spojrzeć na to z pełną otwartością. Ukraina, kiedy stanie się krajem tak jak my, wolnym, kiedy będzie mogła decydować o swoim ministerstwie i w tym momencie to jej rolnictwo osiągnie taki poziom jak nasz, zaleje na swoimi produktami i to też trzeba patrzeć na tę stronę medalu i na pewno dostrzegać aspekty tej, tej inwazji z Ukrainy. Tam, tam jest tak mocna ziemia, że nie trzeba jej nawozić, wystarczy posiać i, i tak naprawdę zebrać na samym początku, żeby mieć dobre plony. A, a wyobraźmy sobie, jak tylko dać tej ziemi troszeczkę nawozu, troszeczkę środków i nowych technologii, to jest olbrzymi potencjał, olbrzymi, olbrzymi spich Europy. I tak samo z krajami, jak, z krajami, z krajami ościennymi jak Mołdawia, Rumunia i Węgry, prawda? To, to jest to samo. Więc to trudno pogodzić więc jest te, te wszystkie elementy i dlatego też pewnie i. Rząd w Brukseli też nie idzie jedną drogą, tylko stara się te rzeczy bardzo delikatnie rozpatrywać. I ja, ja myślę, że no, musimy pewne posunięcia rozumieć też. Rzeczywiście patrząc od tej drugiej strony medalu, ta paradoksalna sytuacja, którą mieliśmy no, do wczoraj prawie, że, że największa potęga rolnicza w Europie, Rosja, miliony hektarów pięknej ziemi ornej, importowała z takich krajów jak Polska właśnie płody rolne. Dla mnie, to było, dla mnie to był paradoks. Po prostu, bo to przecież Rosja, Ukraina powinny być spichlerzem Europy, a jednak ta sytuacja, że oni importują od nas, jest w naszym interesie. Zdecydowanie tak. Natomiast tu znowu chyba gdzieś na podłożu, na podwalinach leży ustrój tego kraju i możliwości, które są stworzone wewnątrz Rosji. Czyli... Tam nie ma do tej pory chyba możliwości, żeby był właściciel ziemski, prawda? Ziemię się dzierżawi, a pan Putin może jednym ukazem zabrać tą, tą ziemię, zrobić co, co chce, dlatego też nie ma w tym kierunku rozwoju. I to jest w głównym moim mniemaniu hamulcowym tego rozwoju rolnictwa w Rosji, czy też w Ukrainie.